Bardzo zapijałem jakie mają anonimowi alkoholicy, drugiego alkoholika, czyli o, o program 12 kroków. Nie, przez, przez te kilka lat zapijania nie miałem pojęcia, jak, jak wyglądało, bo gdzieś tam schowałem się tylko na dwóch grupach, gdzieś tam na obrzeżach, na obrzeżach Łodzi, także to tak zwane szerokie, AA łódzkie, które chodzi od mitingu do mitingu tam raczej nie zaglądało, bo czułem się bezpieczny. I jakby nie wiedziałem, co się dzieje, y, że tak powiem, szerzej te lata, przez te lata chlania. Nie? Natomiast nigdy nie odszedłem y, chlając od, od wspólnoty. Nie? Poprosiłem tego drugiego alkoholika o, o to, żeby mnie przeprowadził, żeby podzielił się ze mną, przekazał mi ten program. I nie miałem pojęcia, że są jakieś różne, różne, różne że tak powiem, formy y, wdrażania tego programu w życie. Nie? I akurat siła wyższa, takiemu manipulantowi, jak ja, dała taką formę, gdzie krok 10, tak zwaną tabelę dziesiątego kroku, dostałem zaraz w drugim tygodniu. Najpierw dostałem sugestie i po dwóch tygodniach właśnie tą tabelę dziesiątego kroku. Ta, ta tabela była podzielona na, na kilka, że tak powiem, rubryk. Pierwsza to była to jest osoba lub, lub instytucja, druga to jest sytuacja. Oczywiście sytuacja przez pryzmat emocji, tak jak, tak jak, tak jak mnie tam szarpnęło, czy zwróciłem na to uwagę, tak ją, tak ją opisuję, czyli co się stało i co mi to zrobiło nie, w emocjach. Nie. Yy. Następna rubryka to jest czego to dotyczy, czyli jakich aspektów, i tam, tam było podzielone mniej więcej w taki sposób. Yy, Relacji osobistych, emocjonalnych, poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa finansowego, relacji seksualnych. Następna, następna rubryka to było 20, 20 mniej więcej 20 wat, poczynając od, od tego przewrażliwienia, zwanego dumą, w sensie urażoną, kończywszy gdzieś tam poprzez egoizm, egocentryzm, kończywszy na. na nietolerancji i pysze, nie? I ostatnia rubryka, jakby najmocniejsza, czyli clue tego wszystkiego, to była rzeczywistość, co z tym zrobić. I ta rzeczywistość, o ile w drugiej rubryce wpisywałem sytuację przez pryzmat emocji, to w tej rubryce, w tej rubryce ostatniej, gdzie miałem zobaczyć, o co chodzi, właśnie, jakbym patrzył na to z boku, jakby mnie to nie dotyczyło nie wiem, jakbym patrzył na, jakbym tą sytuację widział na przykład na, na ekranie telewizora i, i patrzył na nią beznamiętnie. Do tego też potrzebny mi był w tamtym czasie drugi człowiek, no bo jego te sytuacje nie dotyczyło i miał na, na to takie spojrzenie z boku, nie? I to powiem wam, było na, było, kurczę, no kupę czasu nie mogłem jakby wyzbyć się tego myślenia, żeby zobaczyć rzeczywistość, tak jak ona wygląda, nie oceniać, nie wiem, yy, innych, tylko oceniać, czyścić swój ogródek, to nie mogłem się przez kupę czasu, że tak powiem, pozbyć tego patrzenia takiego przez, przez pryzmat tych emocji yy, i tak dalej. No to było dla mnie, dla mnie, dla mnie w jakiś sposób yy, trudne. Ale do czego zmierzam? Była taka sytuacja, że żeby wpisać w ogóle coś, coś w tą dziesiątkę tak zwaną, no to w Wielką Księgę wpisałem trzy rzeczy. Na początku Wielkiej Księgi uczciwość, otwartość i pragnienie, nie? I ta uczciwość, nie? Pamiętam, że ten człowiek, który przekazywał mi program, no to on mówił o tej uczciwości, że był uczciwy przynajmniej do jednej osoby. <laughs> I powiem wam, że pomyślałem, że kurczę, chodzi o o, o niego, żebym był uczciwy w stosunku do niego. Mówię, dobrze, nie? I ja Później zrozumiałem, dopiero w trakcie jakby y, życia te, tym programem y, bieżąco pisania tych, y, tych tabelek dziesiątego kroku, że tak naprawdę ta uczciwość do tego jedynego człowieka to zaczyna się ode mnie. To ja jestem tym jedynym człowiekiem. To ja przed sobą samym muszę być uczciwy, że coś nawywijałem że z czymś sobie nie radzę, nie, bo ja mam coś takiego, że chciałbym, żeby tą wizję siebie, wspaniałego Jarka i tak dalej, którą mam w głowie, żeby świat, żeby świat ją kupił, nie, żeby ludzie patrzyli na mnie przez pryzmat tego, co ja mam w głowie na swój temat, nie, i żeby się tak samo sytuacje w życiu układały, nie, zgodnie z tym, co ja mam w głowie na ten temat, tak jak ja bym chciał i tak dalej, wszystko się musi kręcić Wokół mnie. No więc ta uczciwość była i jest bardzo ważna, bo jeśli ja nie, nie, nie będę uczciwy, nie powiem, nie powiem sam przed sobą, dobra, skrzywdziłem, skrzywdziłem kogoś, nie, czy tam komuś pocisnąłem, czy zdenerwowałem się, albo że z czymś sobie nie radzę, albo kurczę, nie wiem, no po prostu boję się czasami lęku, lęku przed oceną i będę to zakłamywał, nie, to nic z tego nie będzie, nie. I tak zacząłem pisać właśnie te, te dziesiątki. Nie, na, na początku, właśnie tak jak mówiłem, nie miałem problemu y, z przeczytaniem ich y, temu drugiemu człowiekowi, bo w tej formie przekazywania programu mieliśmy codzienny kontakt telefoniczny o ustalonej godzinie. Miało to, to takie plusy, że ustalone ani minuty później, ani minuty wcześniej, że uczyłem się odpowiedzialności, systematyczności i konsekwencji w działaniu, czego nigdy w życiu wcześniej nie miałem. Nie. Mieliśmy ten kontakt codzienny i, i prawie codziennie czytałem jakąś dziesiątkę. No później później przyszło coś takiego, że była taka sytuacja, ja może podam na przykładzie. Wracam do domu, mieszkałem wtedy z mamą, 40-paroletni facet, z mamą i siostrą, wracam do domu z pracy, mama siedzi przy komputerze i coś tam, Jakieś filmy ściąga z komita. Cały dzień siedzi przy komputerze. I ja wchodzę do domu i pytam się, jest do obiad? Mama się patrzy z nad tego monitora i mówi, nie, nie ma. No i zaraz mnie szlak trafił. Po prostu szarpnęło no, mną w emocjach i, i, i użyłem tam paru takich nieprzyjemnych epitetów w kierunku mamy. Po czym złapałem się sam jakby na tym, co, co robię. Kursze. Za chwilę to będę musiał rozpisać, za chwilę będę musiał to, jak zobaczę rzeczywistość, to później naprawić, przeprosić mamę, powierzyć wady Bogu i poprosić o to, żebym, żebym ich nie używał, ale samemu też podjąć działanie, żeby ich nie używać. No i, i co gorsza, przeczytać to sponsorowi. No, jak znam życie, to i tu mi się włączył właśnie lęk przed oceną. Jak znam życie, to pewno mnie tam skwituje czymś. Często miał takie, takie powiedzenie, jak z czymś tam, na czymś się podkręcam. Ale świetnie, razysz, no, widać u ciebie ten postęp. To tak było. I wiecie, rozpisałem tą dziesiątkę. Poszedłem, poszedłem naprawić, yy, czyli przeprosić mamę. Obiecałem, że, że to się więcej nie powtórzy. nie Przeczytałem wieczorem sponsorowi. Na drugi dzień wracam, wiecie, z pracy. Mama siedzi przy komputerze i praktycznie z przedpokoju przyszedł, tam jest, jest obiad, nie ma. To było silniejsze. I znów posypały się jakieś tam epitety w kierunku mamy o ten obiad, po czym zapaliła mi się czerwona lampa. Jezu, ta sama sytuacja. Poszedłem do pokoju, otworzyłem zeszyt od dziesiątej i w zasadzie jak spojrzałem na tą, na tą dychę, taką samą, z dnia poprzedniego, to doszedłem do wniosku, że kurs ja mogę ją przepisać. No ale tak, tak nie zrobiłem. W zasadzie, w zasadzie rzeczywiście no, to, co napisałem, wyglądało prawie jota-wiodę jota, jak dnia poprzedniego, ale próbowałem coś tam dociec nowego. No i przyszedł moment, w którym trzeba było powierzyć wadę Bogu, klęknąć i iść yy, naprawić sytuację. Poszedłem tam do pokoju do mamy, yy, przeprosić ją. Moja mama mnie skwitowała jednym słowem. Znowu? Już mnie nie przepraszaj. Mówi już okej, okay, ale już więcej mnie nie przepraszaj. Bo ty i tak swoje robi. Strasznie się wtedy źle z tym poczułem, nie? Że tu tak naprawdę czułem, że ten program strasznie mi pomaga, że coś się dzieje za mną zupełnie Coś, czego wcześniej nie znałem. Ale no niestety nie byłem święty i dzisiaj też nie jestem. I jednak się potykam, że, że to, to jest czasami silniejsze. Ten pierwszy strzał w głowie i, i za tym pierwszym strzałem działaniem. No i wieczorem przeczytałem to sponsorowi, no i rzeczywiście usłyszałem. Puszcz, dzień po dniu ta sama sytuacja, naprawdę widać cudowne postępy. I na następny dzień miałem dychę na sponsora nie potrafiłem przyjąć. Rzeczywistość była taka, że lęk przed oceną tak naprawdę i nie potrafiłem w tym lęku przed oceną przyjąć, przyjąć tego, co ktoś mówi, w tym, w tym przypadku ten, ten drugi człowiek, mój sponsor na, na mój temat, ale wracając do, do tamtej, dychy z tą mamą. Ta sytuacja z tym, z tym obiadem, że wchodzę do domu i pytam się, czy jest obiad, powtarzała się przez ponad tydzień. Ja dzień w dzień Miałem ten pierwszy strzał w głowie, jak zapytałem się, jest obiad, nie ma, i byłem bez, jestem do dzisiaj, jestem bezsilny, wobec tych pierwszych strzałów w głowie, który, to jest jakby poza mną przychodzi do głowy, że tam ciupnąć komuś, pojechać z kimś, lub coś tam, lub coś tam, po prostu zareagować na negatywnie. nie mam, nie mam, nie mam na to wpływu. Natomiast nie dokona, dokonywałem złych wyborów, nie? bo dzisiaj, dzisiaj mam ten pierwszy strzał w głowie, ale wiem, że nie jestem bez, bezradny wobec tego, bo to przecież ja dokonuję wyborów, czy, czy pójdę za tym strzałem w głowie, czy, czy oddam błyskawicznie to, co te, te wady, które się uruchamiają, sile wyższej, i poproszę o siłę, żeby ich nie użyć dosłownie w tym momencie i często się tak dzieje, że właśnie ich nie używam, że dosłownie w tym momencie, w danej sytuacji jest mi dane nie wyapatować, nie wiem, nerwami, złością, nie użyć wad. No ale wtedy to się działo właśnie tak mniej więcej ponad tydzień i już byłem strasznie zmęczony tą sytuacją. Strasznie, strasznie ja szedłem, pomimo, że mi mama powiedziała przy, przy trzecim, drugim razie, żebym ja już w ogóle nie przychodził i nie przepraszam, że Znowu, znowu to samo, nie? To tak czy inaczej, szedłem, szedłem jakby programowo wypełnić, powiedzieć powiedzieć swoje, że, że ją przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. I czułem, że to jest miałkie i, i, i jałowe, bo ona mnie nie słucha. Jakby nie przyjmuje tego i czułem się z tym źle. I na dodatek, jak pisałem tą dziesiątkę, to czułem się kompletnie fatalnie że Ile można pisać tą, tą samą dziesiątkę, nie wyciągać wniosków, nie widać poprawy. Na dodatek o 20.30 w codziennym telefonie do sponsora czytałem tą dychę sponsorowi. Czułem się strasznie. Przyszedł moment, w którym wróciłem z pracy do domu. Oczywiście tradycyjnie zapytałem, czy jest obiad. Usłyszałem tą, tą samą odpowiedź, że nie ma. I już tam yy, chciałem otworzyć, yy, otworzyć usta i, i wyrzucić z siebie to, co mi przyszło w pierwszym strzale do głowy. Ale ten strach, i tutaj nie żadne przebudzenie, żeby to nie zabrzmiało, nie wiem, dumnie, patetycznie, czy tam jakoś wzniosłe, po prostu strach przed tym, nieważne w ogóle jak to doszło, ale to doszło do mnie. Yy, poprzez właśnie ten lęk, poprzez to, że będę się czuł znów fatalnie, bo jakby już nabywałem tą świadomość programową i czułem się, to tak trochę jak z, jak, jak z tym, że terapia i anonimowi alkoholicy za, zabierają komfort picia, to tak właśnie program za, zabierał mi komfort czynienia źle, to, to pisanie tych, tych dziesiątek i czułem, czułem się z tym źle i to jakby mnie zatrzymało. Żeby nie, nie iść przepraszać z powrotem mamy, żeby nie przechodzić katuszy, pisząc po raz kolejny tą samą dychę. I nie przechodzić katuszy yy, czytając po raz kolejny sponsorowi tą, tą samą dychę. I rzeczywiście tym razem udało mi się nie. Dostałem łaskę, że, żebym nie, nie skrzywdził moje. Yy. Poszedłem do kuchni, ubrałem sobie ziemniak. Nie wiedziałem, co zrobić, tak na szybko jajko i zrobię sobie taki prowizoryczny obiad. Sięgnąłem później po, po ten zeszyt od, od dziesiątej i tak przeglądałem te, te dziesiątki właśnie dotyczące tej mamy, które się działy tak przez ponad tydzień, dzień po dniu. I wiecie co, ta ostatnia rubryka, rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że ja nie miałem zgody, nie miałem urazę do mamy i nie miałem zgody na to, yy, że ona nie spełniła moich oczekiwań. Moimi oczekiwaniami było to, że wracam do domu i będę miał podany obiad. Oczekiwania się nie spełniły, więc stąd była uraza do mamy. I w efekcie tej urazy krzywdziłem ją tam, rzucając tymi nieprzyjemnymi epitetami. To była ta rzeczywistość, ale ja już przy pierwszej dziesiątce pisałem, bo ta, ta ostatnia rubryka składa się z rzeczywistości i co z tym zrobić. Oczywiście zawsze tam wpisuję powierzyć wady Bogu, poprosić o siłę do, do tego, żeby, żeby udźwignąć podobne sytuacje, żeby dostać łaskę nie, nie, używania, nie używania tych wad. Ale zawsze szukam takiej, takiej alternatywy jakby na, na przyszłość. Co mogę zrobić tak fizycznie, nie? Ja to miałem wpisane już przy tej pierwszej dziesiątce, że zrobić sobie, nie mieć oczekiwań nie zrobić sobie samemu obiad. A ponieważ to jest program działania, więc jeśli ja nie zadziałam, to to nie zadziała. I, i tak to właśnie nie, nie wykonałem wszystkiego tego, co wynikało z tej dziesiątki. Nie wprowadziłem w czyn tego, co wpisałem w tej rubryce, co z tym zrobić. Nie? Pokazało mi to w tamtym czasie, że fajnie jest robić obrachunek. Fajnie jest poznawać siebie cudownie wręcz na tej drodze rozwoju wewnętrznego, ale wiedza będzie martwa. Wiedza nie będzie nic znaczyć, nie? Super mieć wiedzę, super mieć samoświadomość w oparciu o ten rozwój siebie i rzeczywistości, w jakiej jestem. No ale ta samoświadomość, czyli tak zwana wiedza będzie martwa, jeśli ja nie, nie zacznę działać, nie zrobię tego, co tam wpisałem, co z tym zrobić, nie? Mogę tysiące razy, przy, yy, nie wiem, yy, przeczytać instrukcje zbudowania latawca, nie? Mogą mnie obudzić w środku nocy i, i na takim śpiku sennym. Mogę opowiadać, yy, jak zbudować ten latawiec, jaka listewka do jakiej listewki, który szturek do jakiej listewki, jak go puścić. I guzik z tego będzie, jeśli ja tego latawca nie zbuduję i nie puszczę, nie? I to tak właśnie jest z tym programem, nie? I wtedy, wtedy to zobaczyłem, nie? jak ważne jest w tym, w tym, w tym obrachunku w tym, w tym procesie rozwoju dla mnie, nie tylko z to że ja się uświadomię jak, czym są spowodowane moje wadliwe reakcje, nie? Czem, czemu tak się dzieje, nie? Jak wycisnę z tej rzeczywistości istotę, istotę swoich błędów, nie? Tylko za tym wyciągnięcie wniosków, nie? i i działanie zgodnie, zgodnie z siłą wyższą, nie? Żeby żyć tak, żeby nie krzywdzić innych, nie, być jak najbardziej użytecznym. I może tym przykładem, ja z chęcią podpowiadam na, na, na, na pytania, ale może tym przykładem, skoro miałem 20 minut, to, to nie, będę, nie będę przeciągał. Natomiast z chęcią podpowiadam na pytania lub posłucham Waszych doświadczeń. Dziękuję bardzo.